Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich Dzień, który już każdy z nas zna od koły Młodą matką. Chodź, cho, tylko jedno słowo. Serdecznie e, witamy. Dzisiaj Jedno. Tak. E, dzisiaj jest podcast pod hasłem Młode Matki, Młode Dzieci oraz e, Kultywujmy e, Rodzicielstwo, Danielu, tak? Tak. Tak. tak. Aniu, chciałem się spytać, bo ty... Tak, kultywuję. Przytyłaś. Y czasami się zdarza w życiu, tak, że tak. człowiek tyje, tak, tak. chudnie, tyje, chudnie. siłowej albo, nie wiem, z sali gimnastycznej można powiedzieć, przybrałaś na masie. Tak, tak. Jedno... Ja jestem nieco puszysta i dobrze mi z tym... Aha, Dobrze, jedno ostatnie pytanie, bo wiem, że się pędzisz do swojego przyszłego męża. Dlaczego Kornel? E, no... I czy to był pomysł? Czy to było znaczące... To był pomysł wspólny, myślę. Znaczy, mój, e, że tak powiem, ojciec mojego dziecka uważa, że to był jego pomysł, natomiast no. ja uważam, że to był mój pomysł. Mamy to nagrane, mamy to nagrane. Ehm, jest to trochę tak, e, no, przyszło nam do głowy po prostu to imię i jest, jest dosyć, dosyć praktyczne podejście do sprawy. Jest to dosyć praktyczne podejście do sprawy. Bo mieszkamy Też, w kraju obcojęzycznym. mieszkamy w kraju obcojęzycznym, więc e, po prostu będzie dość prosto. Kornel w Polsce. Kornel w Irlandii. Um, no i trochę poczytaliśmy o tym imieniu. Że Makuszyński, czy coś? A, nie, że taki jest... już Pacuda? już. Przede wszystkim jest to stare łacińskie imię, tak, Korneliusz, więc z jakimiś tam tradycjami pięknymi. Oprócz tego, co tam jeszcze było? Nie, nie, nie, Kornel, mój drogi, kolega tutaj, że tak powiem, współuczestniczy współ w moim wywiadzie, tak? Jest właśnie bardzo dużo Korneli, piłkarzy. Więc hmm. y, niekoniecznie tutaj o delikatności możemy mówić. Można być artystą w futbolu. lub. Ja, się, ja myślę, że w tym Kornelu jest dobry balans między taką duszą artystyczną, a hmm. e, pragmatyczną. Także myślę, że powinno być okej. Okay. Na koniec y, podobno na drugie będzie miał Filip. Na trzecie Daniel. No, to się jeszcze okaże. Okay. Dziękujemy i wracamy za chwilę. Dziękujemy. W tym mieście jest wielu W mieście jest wiele interesujących kobiet, ale w tym mieście jest, jest tylko, tylko jeden interesujący podcast. Nie, nie tylko, tylko dla orłów. Nic dodać nic ująć. Witam was w kolejnym świątecznym, przedświątecznym w zasadzie odcinku podcastu nie tylko dla orów dzisiaj jak słyszycie podcast znowu nie ze studia, tylko tym razem z imprezki, świąteczna impreza w naszym mieście z naszymi ludźmi z naszymi dziećmi, bo hasło na dzisiejszy podcast to nasze dzieci, czyli być i mieć w porównaniu do tego co było dwa lata temu co Szymon mówił hasło było być nie mieć, to teraz mieć, ale chodzi właśnie o dzieci. Dzieci w zasadzie są dzisiaj największą atrakcją dzisiejszego wieczoru, bo jest dużo brzuchatych mam, tak jak przed chwilą słyszeliście Anię. Jest dużo dzieci, które już się urodziły, które... Jeszcze nie je za bardzo sobie radzą z życiem, to znaczy nie to, że są chore albo coś, ale po prostu są tak zwane noworodki. No i mamy też dzieci chodzące, 3, 4, 5, -letnie. więc więc słyszycie, usłyszycie, w zasadzie mamy potężną dywersyfikację w świecie dziecięcym. Zatem zapraszam Was na dalszą część dzisiejszej rozmowy będzie Daniel, będzie Szymon, będzie Krzysiek, będzie Szymon drugi. Um, będą dziewczyny wspaniałe Zatem zapraszam was No i cóż ym, Cóż więcej dodać Najlepszy podcast w sieci Nie tylko dla orów Nie tylko dla dzieci Wbrew pozorom mamy wiele do powiedzenia. Podcast. Nie tylko dla Orłów. Ja znam wypowiedź pana, takiej nie było. Ale musi wystawiczyć wszystkich tak przejechać. No Dobra, przejedziemy, przejedziemy. Wszystko. Tak, serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Przed chwilą słyszeliśmy Kornelię, znaczy Anię i Kornela. Danielu, witamy. W wigilijnym podcaście dwa lata temu spotkaliśmy się w tym samym miejscu o Agaty, ale w rok... studio B. Tak, tak, tak. Rok temu było u Kamila, tam nie nagrywaliśmy, bo nie było miejsca i w ogóle byli niefajni ludzie w ogóle, bo nie było Ciebie i te sprawy. I w każdym razie witamy, jak ktoś słuchał dwa lata temu. Pamiętam, że Szymon mówił dwa lata temu, że jest spotkanie pod, pod hasłem być, a niekoniecznie mieć. Przesłuchałem ten odcinek dwa lata temu i takie było hasło. Chciałem się dowiedzieć, jakie hasło jest na ten rok? Abstrahując od tego, że rozmawialiśmy przed chwilą z dzieciatą przyszłą, znaczy, wydaje mi się, że wszyscy poszli w mieć, bo każdy chce posiadać dziecko. I Legnica. ślegnica. Tak. Miednica w sensie, tak. wiesz. Dobry wieczór? To tak. Rozmawiamy dzisiaj o. Nie wiem, ja mówiłem Danielowi, dwa lata temu nagrywaliśmy i było hasło być. A niekoniecznie mieć. To hasło tak, powiedziałeś. Tak tak tak tak. Tak, tak, tak, tak, tak. tak. Oczywiście. I pytam się ja... Daniela, jakie jest hasło na ten rok? Ja powiedziałem, że z, wszyscy zdecydowanie wybrali mieć, bo każdy zaczyna posiadać dziecko. Wiesz, no, każdy ma, albo chce mieć, albo już wiesz, rośnie. Wiesz, no. Dokładnie, ale ja uważam, że akurat y, y, on, dzieci przychodzą do nas. To my. Y, y... <laughs> Poważnie. same się zrobiły nie, nie poważnie to jest, to jest po prostu e, energia która, w, jak, jak która wybiera sobie czas i miejsce żeby się pojawić nie? to nie jest tak, że to się dzieje bez woli nie? <śpiewanie> więc, więc ten powoli może, ale bez woli no, żeby... natomiast, natomiast bardzo się cieszymy, że do nas nasz e, przybył przybył, tak albo nie, właściwie, bo nie, bo nie mógł przybyć, bo skąd miałby przybyć pojawił się nad... wyszedł ze świata no, po prostu. Tak, <śpiewanie> Tak. Jak dzisiaj rozmawiamy o imionach. Mieliśmy już o. jedno imię, Kornel. Kornel, pięknie. Drugie imię? E, ale mam wymyślić, czy powodacie imię dziecka? Twojego. Aha. Ale teraz o którym dziecku mówimy? <śmiech> <śmiech> Nie, żartuję. <śmiech> Bruno, Bruno, Bruno. Bruno, właśnie pytanie. Dlaczego Bruno? Dlaczego Bruno? Piękne pytanie. Są dwie bardzo ważne powody, bo był od dawna planowane imię Bruno przez moją małą mał, więc, więc był troszeczkę zaplanowany. Jeszcze nie, jeszcze nie było mnie, nie było małżeństwa, nie było niczego, a imię jak gdyby istniało. Ale zawsze były twoje włosy. Zawsze były moje włosy, one są ponadczasowe. Wbrew, od, wbrew, wbrew e, odwrotnie, proporcjonalnie do Daniela, który jest po tej stronie. Dokładnie, ale posłuchaj, to, my, nie my, jest, my z Danielem jesteśmy jak, jak no. dwie strony jednej monety. Nie, nie, może, nie może, jedna bez drugiej nie istnieje, no, nie? Tak. Ja bym nie wiedział, co to znaczy kudłaty, gdybyśmy nie mieli łysych, no. więc... Ja bym nie wiedział, co łysy, nie kudłaty. Kudłatego, no. dokładnie, więc... Bo Daniel może nie jest, przepraszam, że przekazałem łysy, ale ma taką Szczecinkę taką. Tak, tak. Mielna, Szczecina. Niedaleko do Szczecina miał, no, no, jakby, no jakby nie patrzeć no. tam w tej swojej Mielnie, wiedzę. No, więc... Aha, i dlaczego Bruno? Bruno. Więc to, to imię właśnie, tak jak mówię, wymyślone było w głowie mojej małżonki, a druga rzecz to była taka, że szukaliśmy yy, przy Mówisz okazji... zdolności zdolność adaptacji i akceptacji. Więc jak usłyszałem, że pojawił się Bruno, to tak, podoba mi się. Jak, proszę, znam, no, jak znam Ciebie, proszę. tak właśnie powiedziałeś. Ale polej. Mówię, to że już nie pierdol, nie? Po prostu mówię, polej. Bruno, pięknie. Du Wiesz, podoba mi się, zdrówko. Bruno, Brunciu, twoje. Tatoś też śpi. Ale też co, każdemu się jednak gdzieś tam to imię z jakimś kojarzy. My mówiliśmy wcześniej o kornelu. Kornel nie wiem, kojarzy mi się z bardzo delikatnym męskim w ogóle istotą. Tak, tak. A Bruno? Bruno mi się jednak zdecydowanie kojarzy z Zakarpaciem. To jest Ukraina. Z Bruno Schultz, wiesz. Symonie, Szymonie. Szymonie, przybywaj do nas. Szymonie, rozmawiamy dzisiaj o dzieciach. Mamy taki bardzo monolog, mhm. mo monotematyczny. Bardzo Szymon jest ojcem dziecka w wieku chyba trzech lat. Biblijnym. Nie, nie, nie, w wieku lat pięciu. Już pięciu, widzisz, tak, tak. a wygląda na trzy. Chciałem się spytać. O się zakochać. E <grym <grym chciałem się spytać e no. o imię dziecka i dlaczego właśnie takie, bo dzisiaj rozmawiamy o imionach. Był już Kornel, był Bruno, nie. a teraz no, mamy dziewczynę. Nina? Nie, nie, no, nina, tak, Nina. Dlaczego? Pierwszy nie masz. Szukaliśmy imienia prostego, łatwego, w obejściu, tak, bez, bez komplikacji, bez szumiących, szeleszczących z półgłosek i samogłosek. Jakie jest to? Nina. Jest po prostu na lekkie i jest, no, no, to łatwe, leki, przyjemne. Nie? Nina. No. I tak. Właśnie to była druga, y, druga rzecz odnośnie Bruna, była taka, że zarówno wy, wy, wymawia się, pisze i y, y, istnieje w obu światach, czyli w Polsce i w Irlandii. Bo jest, I nawet starsze pokolenie w Polsce jest w stanie zaakceptować y, bardziej niż Sandra, na przykład y, y, y, imię Bruno. Nie? Ponieważ, y, ponieważ istnieje. Brunon istniał no. bardziej niż Bruno. Nie. A teraz znam jednego bruna. No, bruna. Kolega mnie, mam, mam bruno. Jak Ci się no. kojarzy? Dobrze, nie mam jakichś innych skojarzyń z tym imieniem. Chyba. Na szczęście. Jak? Wiem, wiem, <śle> <śle> nie, <akurat śle> to, nie, A, nie. Nie ci do umywalki w Nie, akurat to nie Nie położę ci fujary na ramieniu. <śle> Panie, puk, puk. Chłopaki. <śle> <Kto tam? śle> Odchodzimy od tematu podcastu. <śle> Przysy, prysy, prysy, patrz tutaj, patrz tutaj! Wrócimy za chwilę, wrócimy za chwilę. Słuchamy podcastów nie, nie tylko dla orłów. Podcastów. No. Jednego czy kilku? No jednego ma jeden tylko. Okej, okay, jeszcze raz. Na. <laughs> na to paliło. Ok. Nie <laughs> ta Tak miało być na święta. Ok. DJ? O. Słuchamy podcastu nie Słuch. tylko dla orów. Tutaj... przepraszam, przepraszam no, że. Wrac wracamy po chwili, ta, tak. Poszły konie po betonie, jak I reklamy mówi, poszły konie, wszystko po... tak. Dobrać. Zatem, hey, Nina. I, co? I teraz co powiem, straciłem, tak, że... straciłem wątek, tak. nie? No, ale ty jako dziennikarz powinieneś odnaleźć się w każdej tak, sytuacji. No tak, tak. No, no skończyliśmy sam No, Czy niną. pierdniemy, czy bykniemy, ty powinieneś, powinieneś, powinieneś trzymać fasol no Tak, i... No tak, no dobrze. Zatem chciałem się spytać. Pierwsze dziecko, pięcioletnie, i to jest mniej więcej u mnie, jest tak, że pomiędzy mną a moją siostrą jest 6 lat różnicy. Pomiędzy Danielem a jej, jego siostrą też jest 6 lat różnicy. Pomiędzy Szymonem a jego siostrą też jest 6 lat różnicy. Więc w przyszłym roku będzie nowe dziecko u ciebie. Jak będzie miało na imię? A tego to jeszcze nie wiem, to jeśli będzie, to będzie, będzie niespodzianka. Nie zbychu, no. Jeśli Ale będzie dziewczynka, to może faktycznie z no. Nie, nie, nie. Ja, jeżeli będzie drugi chłopak, to będzie Gustaw. I od razu, i od razu będzie miał ksywę. Good stuff. Good stuff, stuff. No. Chociaż nie, Gaz istnieje w języku angielskim. Gaz. Gaz to jest Gustaw? No. Może jak jak czas Swanzant no, na przykład? To jest no. Gusta. Może być. Amerykanie, Amerykanie wszyscy zgracają, więc będzie wiesz, PJ albo JK, albo coś. No, albo no. GS. No, <laughs> no. PK jest PKP, GSM. Prawda. No nie, ale chłopaki... Mój syn ma ksywkę GS. ale więcej. Gra w juniorskie drużenie. Właśnie tam w To no, ma sporo towaru. No mojego mówią w PGR. Chłopaki, ale chuj. Podcast chodzi na złe tematy. Jesteśmy świątecznie tutaj ja przygotowani. Tak, jesteśmy, jesteśmy świątecznie przygotowani. Pełno, pełno dzieci na te święta, albo będą się rodzić niedługo, albo już się urodziły, albo mamy tu dwie pary, które właśnie planują. Chciałem się spytać właśnie, chłopaki, co robicie na te święta? Planujemy. Tak, dobrze. Będziemy ma planować. E, jesteśmy tutaj, przyjeżdżają tak, moi rodzice, no. przyjeżdża szwagier, przyjeżdża mój brat z Koławska, dziećmi. Tak, e, wódka, więc tak. cytryna, cukier. Będzie, będzie, tak, będzie wesoło. Będzie wesoło, będzie 17 osób tak jak na ostatni. No. W domu u was będzie... No. Cześć Kasperku. E, więc po prostu rodzinnie... Te... Tak tak, tak, tak, tak, Jak zwykle, polska, polska tradycja. Tak, tak, tak. Danielu? Natomiast... Ja, ja z kolei w strasznej podróży tak naprawdę, bo lecę tylko na tydzień do Polski, ale okazuje się, że przylatuję do Gdańska w, w wieczorem i zostaję na noc, bo chcę zostać u przyjaciół. Tam będzie oczywiście. Myśli, że to jedzie na święta. ambicji. <grymne> <grymne> i, i, I to jest 20 grudnia, i już zaczynam się obawiać, bo jest weekend. 21 plan mam taki. 20... <grymne> 4 dni myślę, że da radę. Je, jest szansa, jest prawda? Szansa. Jest Szansa, jest szansa. Szoku. <grymne> Więc plan jest taki, że 21 grudnia <grymne> w pocie o 8 rano. I teraz jest pytanie, albo wysiadam w koszalinie, gdzie już się z chłopakiem umówiłem i się z nim spotykam na piwku, albo wyszedłem w Słupsku i w subsku Też są znajomi, tak. to są znajomi, tak. tak. I 22. w poniedziałek docieram do Mialna. Problem polega na tym, że teraz już jest okej, okay, teraz już jesteś w domu, już sobie siadasz, już okrasz, zakładasz kapcie, już są rodzice, już jest kolacyjka, już wszystko jest piękne. I wtedy się pojawia. Pojawia, wszystko o. robi się magiczne, tak, tak. też jak gwiazdka. Tata wyciąga kieliszek, wiesz, wszyscy są szczęśliwi, wiesz, uśmiechnięci, zadowoleni, mama jest zadowolona, że może ponoć, smakuje, nie smakuje, cudownie. E, I pierwszy dzień świąt, o godziny 8 wieczorem siadam w pociąg i jadę, o bardzo fajnej nazwie, pociągiem, y, o wszystko mówiącej nazwie, Ustroniem, pociąg, który wyrusza z koło brzegu, w koszernie w niego siadam i jadę przez czyli miasto, Bydgoszcz, Warszawę, Pułady do Skarżyska. W skarży o godzinie 8 rano. Jest o. Op... na białe. Bo to, nocny... <laughs> bo to nocny pociąg. Nocny. Stwierdziłem, że po co mam tracić dzień na 12 godzin podróży? Mm. No, oczywiście to nie byłoby stratą w moim no. przypadku, tak ja naprawdę. Bo ja bym wiedział, co zrobić w podróży. czytał. Tak, <laughs> tak przynajmniej po. Twoje powieki od drugiej strony u <laughs> <oraz do laughs> Publicystykę. <laughs> w, w warsie. <laughs> w warsie może? <laughs> Nie no chłopaki, ile za dużo wycinania, nie? <grymne> tak, dokładnie. A co tu się dzieje? Aha. Właśnie rozmawiamy o imionach. Rozmawiamy a, o imionach a, dzieci, przecież. no to właśnie ja najpiękniejsze imię na świecie. Z okazji świąt rozmawiamy o tym jak, jakie prezenty dzieci zrobiły rodzicom. Chudzi, nie co, nie będę. Tak, ale ja mam swoje. Czyli e, no, to, ale wroy coś W no, wroy. Ryj, w ryj. Nie, w ryj, nie Tak. Nie. Karolina, która rozmawialiśmy z nią dawno temu, ma fantastyczny uśmiech i fantastycznie się śmieje. Chciałbym się spytać, właśnie, chciałem się spytać, Pytam się wszystkich, skąd e, imię Twojego dziecka. z mojego życia I my wymyślił ojciec. tak sam. No, no ale, ale skąd się wzięło? No tak, z głową tak? jego. Tak? Tak. Aha. Czyli ty nic nie miałeś wspólnego z tym. ojciec twoje mojego nie z mojego dziecka, wymyślił nie chcecie przeprowadzić wywiad? Nigdy nie znajłeś żadnego, to masz dwóch. Bo ja sam muszę znaleźć, poczekaj. Dobrze, no i poszła. Poszła. Nie ma chłopaka, To eee, dziewczyna pije sama. Ale słuchajcie, sama. słuchajcie, jeszcze z tymi świętami tylko, tak. no bo tak... Ale przepraszam, też... nie. a on jest Daniel, na cały na biało. Daniel jest cały na biało i wysiódł, wysiadł w Skarżysku. Wysiad, wysiadł. wysiadł w skarżysku. skarżysku. ja myślę, że wysiadł to jest ten, na pewno... Określenie względne. Nie, określenie <laughs> mocno przesadzone. <laughs> Zmienił miejsce, po prostu z jednego na drugie, nie wysiadł. Śmieliśmy się z Agatą, bo to taka wizyta. to zrobił, moja nie pier... wysiadł. Moja pierwsza wizyta świąteczna, na moich ewentualnych... tam, że pierwsza miłość. O, miłość to zdecydowanie najpierwsza. Najsamszut. W każdym mm. razie tylko śmialiśmy się, że e, powitaniem na stacji kolejowej w Skarżysku będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób, że jej siostra przywtoczy sobie warkocze, ojciec <śmiech> będzie stał z bołchnem i czekał, z tyłu będą powiewały chorągietki, będzie orkiestra, <śmiech> będzie dęta, będzie dywan i nagle... Pani matka porusz, no porusz, no". I na to wypadnie cały bawiały i ja biało... się <śmiennie> po prostu. No. Wszyscy będą myśleć, że on całuje, tak. wiesz, no. po prostu. A w ustach będzie nie smak. Nie. Już to, widzę no? tam scenę takie. Drzwi się otwierają, a tam taka postać. Sło! całą. A szwagier! Grać, grać, Kracz! Naprawdę, naprawdę, tak to będzie. Mierzenia <grym> tak, tak, no, się no, spełniają. Tak. I, i, I to jest pierwszy dzień, drugi dzień ma rano, tak? Mm. <grym>, Natomiast miejscu się zatrzymaliśmy tam, zostajemy właśnie w drugi dzień świąte u Agaty. To jest tak, jakbyśmy z nim byli na tych świętach, tak. później, no. no. no. później. Później jest piątek, który z domu. Z łagaty. Agaty. Później jesteśmy w piątek w domu u Łagaty dalej i w sobotę wsiadamy w ranny pociąg, żeby już dojechać sobie że jest swoją starą, tam, tak? W tą całą podróż. Ja to sam połowa, a od połowy jestem już sagatą. aha hmm. No hmm. to nie wiem, która będzie grubsza. Po prostu połowa. Powiem, powiem wam jedno. Dzisiaj... Powiem wam jedno. Dzisiaj, Dzisiaj brakuje jednego z naszych przyjaciół, czyli Kamila. Mhm, którego nie ma, ale jest jego. E, Piękna połowa druga połówka, którą tutaj obejmujemy. No, tak, tak, tak. Kamil, naprawdę? Tak, tak. Tak, tak. tak słuchaj. <laughs> Masz to obejmować, czuję, czuję. Ona ty się jeszcze nie odezwała, więc możemy wymyślać, że ona no. tutaj jest, nie? No. Tak naprawdę byśmy mogli powiedzieć, wszystko. To. Jest opcja, że w ten drugi dzień śpią. Będę, będę z nim jechał pociągiem właśnie do. Nie, nie po... ma takiego. Ty już opcji. komina nie mogłeś naleźć, o, to? już Słyszysz, Daniel? Już no. nie ma takiego pociągu. Nie ma tego pociągu. <laughs> Ej, nie, ma tylko pociągu. <laughs> nie, ma. nie ma. Nie odwołali o, Odwołałam go! <laughs> na, na zimę kable się wydłużają. No. No. No. Nie, na zimę się skracałem. O, jest moje dziecko Nie, wiesz obudziło. co, Daniel pracuje nad tym. Pracuje Pani intensywnie, pracuje. Tak. tylko Filip bez przerwy przerwa pytania. Ja idę do tak. Słuchajcie, ja muszę iść, tak. ponieważ obudziło się moje maleństwo, idę tak, po tak. bruno. Bruno się obudził. No, i, a jak się Bruno obudzi, jest skurwiony, to wiesz, nie, nie podskakuje. Nic po prostu... nie bruno stracisz. Od razu Nic nie stracisz, wszystko nagrywam. Daniel robi kolejną, kolejnego drinasa. Karolina pije kolejne winko i cóż, zrobię małą przerwę na y, zmoczenie ust. <śmiech> Moja historia jest prosta i nikogo raczej nie zainteresuje. Miałam depresję nic mi się w życiu nie układało. Piętrzące się problemy nie ułatwiały wstawania co rano. Postanowiłam z tym skończyć. Sięgnęłam do szuflady, pośrodki nasenne, żeletkę, sznur czy choćby długopis żeby się zaćkać. Zamiast tego w mojej ręce znalazły się słuchawki. Próby po powieszenia się na ich kablu spełzły na niczym. Postanowiłam wykorzystać je inaczej. i Zaczęłam słuchać podcast nie tylko dla orów i to pomogło podjąć pewne postanowienie. Zabiję się w bardziej widowiskowy sposób. Skoro Filip Dawidziński ma takie ciekawe życie, niech ja będę mnie chociaż ci go u No, sidełko z przodu czy z tyłu? Rozmawiamy z Idą, młodą matką Bruna. Chciałem Cię spytać, moja e, droga nie właśnie. No, no a chusta. chusta. Chusta. Chusta. Lepiej z przodu go trzymać, czy z tyłu, tak jak murzynki? E, to zależy od wieku dziecka. Aha. Na tym etapie. Właściwie chyba mu jest wszystko jedno, nie? Aha. Żeby widział matkę, to jest podstawa. Znaczy, wiesz, tak patrzy na matkę średnio, nie? Jakbyś chciał zauważyć, matkę ma w głębokim poważaniu. Aha. O tak. Okay. Krzysztofie rozmawialiśmy na samym początku z pewną przyszłą młodą matką, która mówiła, że będzie miała syna o imieniu Kornel. Bardzo ładne imię chcemy zauważyć. Tak, i chciałem. I powiedziała, że to ty wybrałeś. I to była bardzo taka... E, m, jakby to powiedzieć... E, despotyczna decyzja. Powiedziałeś Kornel i już. I w ogóle nie ma gadania. Czy to tak było? No ja nie wiem, co ona powiedziała, ale moim zdaniem historia wygląda tak, że do dnia dzisiejszego nie możemy ustalić, kto tak naprawdę wpadł na to, na to imię. Ale imię bardzo ładne. Bardzo ładne, oryginalne, Oryginalne. Zdanie, I, tak. i, i, I twoja przepiękna połowa mówiła, że takie troszeczkę internacjonalne, czyli... No trochę, trochę tak, żeby tak, nie było problemu, no, że tak. to i w Irlandii można wymówić A będzie w przez w C? Przez C A, czy nie, przez K? No nie, nie, przez, przez K. To jest tak, tak. To, to jest staropolskie imię tak naprawdę. No tak, Staropolsko-polsko-czeskie tak. imię. O, czeskie nawet. Tak, polsko-czeskie, no. Tak, tak. tak ale, ale wybraliśmy takie imię, żeby w razie czego, gdyby się okazało, no. że Przyjdzie nam zostać tutaj do końca życia, żeby no. jednak ten chłopak nie miał takich problemów jak na przykład Krzysztof, Krzysztof albo Szymon. Włodzimierz, albo prawda? Szymon, albo tak, Daniel. Tak. Daniel no to są... A były jakieś inne opcje, że tak ci się spytam jeszcze na koniec? E, było jedno z, ze strony Anny, ale strasznie mi się nie podobało. I powiedziałem: Nie, takiego nie będzie imienia. Czyli jakiego? Iwo. Iwo, aha, ładne, no ja mam... Nie, ja bardzo mam też, brzydkie no. jest. No jest takie chorwackie, z tamtych rejonów chyba, ale... My się bardzo źle kojarzę i powiedziałem, że mój syn nie będzie się tak A, nazywał. No, no tak, no tak, pewnie. Jak to chłopaki mówili, miałeś kolegę, który ci sięgał do umywalki o tym imieniu. Tak, tak, tak, dobrze. <laughs> Akurat nie miałem. No. Takiego kolegi, ale mi się imię strasznie nie podoba. Nie, nie potrafiłbym mojego syna tak nazwać. Dobrze. Także Kornel jest o wiele lepszym wyborem. Cieszymy się i będziemy w lutym wszyscy... Wszyscy wujkowie, wszystkie ciocie będą trzymać kciuki żeby Kornelowi dobrze się wyszło. Tak, żeby tak. się dobrze wyszło, żeby tak. główką do przodu, tak. e, z krzykiem tak. czy bez krzyku, ani czy tak. nie, ani krzyku. Ale to ciekawe, zobacz, bo na początku się mówi główką do przodu, a na końcu nogami do, do przodu też, nie? Też, no. Po tych 90 latach, no. nie? Więc a Kierunek no, zawsze musi być ta, taki, Naturalny, wiesz, no. naturalny cykl no, natury, prawda? Tak. tak. Jakoś to tam się kręci. Dobra. Dziękuję Krzychu i widzimy się na porodzie. O, tak. Bo słyszałem, że zaprasza wszystkich, będzie tak, relacja tak, na YouTube. Tak, O normalnie otwarte. Chciałem w ogóle tak. skorzystać z sytuacji, zaprosić no. wszystkich. E, zapraszamy wszystkich 22 lutego na oficjalne rozwiązanie ciąży mojej narzeczonej. E, będzie impreza, będziemy e, serwować ciasta, gorące posiłki i wyskokowe trunki, tak. I będzie trzeba przynieść becikowe dla, dla dziecka, tak? A tu tak, bo bez becikowego nie wpuszczamy na salę. Dobrze, dobrze, to ci, którzy wiedzą, proszę pisać na adres redakcji, podamy adres, żeby się stawić 22 lutego. Tak, serdecznie zapraszamy. Dziękuję. To podcast nie tylko dla orłów. Badanie genetyczne. Badanie genetyczne. Ja się rozmawiamy tutaj z Bruno. Bruno nam powiedział, że jest trochę wkurzony, bo butelka była za późno. E, jakie mleko pije Bruno? E, Bruno pije mleko mieszane, niedobre, naprawdę niedobre. Ale jeszcze, że tak powiem, twoje, czy już nie, nie twoje? Nie, już nie moje. Pije obrzydliwe mleko właśnie. Tak. Tak, obrzydliwe tak? jest. No, dla dzieci alergicznych jest obrzydliwe. I właściwie żal mi za każdym razem go, kiedy muszę mu dawać to mleko, nie? Ale mu chyba nie robi. Alergie ma na co? na, na... Mleko, krowie, K krowie, kozie i wołowinę, nie, synu? Skądś my to wiemy, skądś my to znamy. Koleżanka, która siedzi na dole też ma to samo. Mhm. I, I tak, tak, tak. Bruno, tak chciałbym się spytać, kto jest twoim ojcem? E, więc e, moim ojcem jest pewien uroczy... Rudawy U, pan. Łysy, łysy, pan. Łysy, łysy rudawy pan, którego mama widziała raz w życiu, ale był niezłym. Tak. I tak, i po prostu i dadam, tak. i jestem. Ale tak. mam opiekuna tak. prawnego. Tak. Ten opiekun prawny jest trochę kudłaty i tak. ja wyglądam trochę inaczej. Ale właściwie nazywam go tatą i chyba go lubię, nie? My też go lubimy, dziękujemy bardzo. To się przyda, to się przyda. Na razie tak. nie pobierał ten uroczy opiekun Aha. wymazów z policzka, nie? Mhm. Ale daje na syna, tak? Daje na dobrze, syna, dobrze, daje dobrze, na dobrze. Syna, dobrze. Tak. A czy nowy rower do triatlonu też da, jak syn już trochę urośnie dla Ciebie? E, ja właściwie to ja mam nowy rower, który kupiłam na sezon triatlonowy 2013, Aha. ale potem pojawiły się dwie kreseczki i ten rower stał, Aha. więc e, rower no. jest i czeka na lepsze czasy, nie? No to nie jest taka kreska na życiorysie, raczej, e, nie? To nie była Właściwie, ta. znaczy, jest. Właściwie taka tak. permanentna już teraz, Aha. nie? Aha. Urocza. Urocza, no, trochę naprawdę łysa, no. Trochę łysa, trochę no. łysa. No. Tak, Dobry. Krzysztof nie wchodzi tutaj w szczegóły, <laughs> bo jeszcze prawdziwy ojciec usłyszy. <laughs> Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy prawdziwego ojca i, i opiekuna. Dziękujemy bardzo. Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Orów. Słyszycie, że rozgadały nam się dziewczęta, różnie to bywa, różnie to słychać, ale Ida jest niesamowitą dziewczyną. Poznaliśmy się ponad dwa lata temu, myślę. Można było się spotkać z Szymonem, porozmawiać gdzieś w podcaście. Zresztą w tym sezonie będą spotkania z Szymonem, obiecane. Podcasty już leżą ponad dwa lata. Szymon rozmawiał ze mną o... Filipinach rozmawiał o Londynie, o igrzyskach. No i podcasty leżą i leżą i trochę czasami ciężko mi do niego z mikrofonem podejść, bo on się pyta, Filip, gdzie to podcasty? No ale wszystko będzie, wszystko będzie. Ja myślę, troszeczkę tutaj chciałbym się wytłumaczyć właśnie, mam ostatnio problemy ogromne techniczne. Jeden komputer mi się zepsuł, drugi komputer mi się zepsuł. Trzeci naprawa chyba się nie obula, więc myślę, że zakończymy Rok 2013, jak najszybciej, bo to wszystko naprawdę idzie w złym kierunku i zrobimy sobie przerwę małą w styczniu, żeby może nabyć drogą kupna sprzęt i z... zrobić tak, jak zrobić się powinno, czyli porządnie, jak to w podcaście, nie tylko dla orów. Zatem tak myślę, a teraz, cóż, kończymy ten podcast i nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu, bo nie wiem, czy uda mi się odzyskać pliki, które trzasły mi w moim komputerze. No cóż... Yy... Powinien być świąteczny, wigilijny podcast, ale, ale nie wiem, co z tego będzie. W każdym razie serdecznie Was zapraszam. Papa mi się śmieje, bo bo tyle, tyle rzeczy ostatnio złych się stało, znaczy mówię nie takich strasznie złych, słyszeliście w poprzednich podcastach o rowerze, o taksówkach, o rowerach, o różnych innych komputerach, a tutaj kolejny komputer się zepsuł. A tu jeszcze mój najukochańszy kolega Rafał yy, ciągle ma fochy i ryfę i mówi, że mnie nie lubi, więc, więc no wiecie jak to jest. W każdym razie, w każdym razie Podcast Nie tylko dla Orów nie da się przeciwnością losu w 2003 roku. Będziemy, nadajemy, wszystko będzie po staremu. Zatem to tyle i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Nie, da nie tylko dla Orów już w kolejny wtorek. To tyle i świątecznie pozdrawiam Was, i tak jak powiedziałem, zapraszamy się za tydzień. We wtorek, jak zawsze, od 8 lat. Wreszcie